Spójrzmy Ewangelię Jana, dziewiąty rozdział. Czytamy tutaj w pierwszym wierszu, że przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I tutaj oczywiście mowa jest o Panu Jezusie, który przechodził i ujrzał tego niewidomego od urodzenia człowieka. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc, mistrzu, kto zgrzeszył? On czy jego rodzice, że się ślepym urodził. Odpowiedział Jezus, ani On nie zgrzeszył, ani rodzice Jego, lecz aby się na Nim objawiły dzieła Boga. Musimy wykonywać dzieła Tego, który mnie posłał, póki jest dzień. Nadchodzi noc.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 odszedł wtedy i obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Mamy tutaj przypadek człowieka, który urodził się niewidomy. I ludzie zastanawiali się, co jest przyczyną tego, że urodził się w takim stanie. I wielu doszło do przekonania, że albo jego rodzice zgrzeszyli, a może nawet on sam zgrzeszył, Żydzi wierzyli, że można było zgrzeszyć nawet w łonie swojej matki. Takie mieli przekonania, niebiblijne oczywiście. Jak wiecie, w świecie hinduskim jest przekonanie o karmie, to znaczy takiej zasadzie, która rządzi tym światem i człowiek jest poddany tej zasadzie, która działa w ten sposób, że to, co robisz obecnie w tym życiu, spowoduje jakim życiem będziesz żył w kolejnym wcieleniu. Czyli jeżeli będziesz dużo grzeszył w tym życiu, to ponownie narodzisz się w jakimś niższym stanie egzystencji. Albo będziesz biedakiem, albo urodzisz się chory, albo nawet możesz nie być człowiekiem, możesz być jakimś zwierzęciem, jakimś robakiem. Tego typu myślenie, że zawsze jest jakaś przyczyna bezpośrednia Twojego położenia, Twojego stanu, że Ty lub, tak jak w tym przypadku, w myśleniu uczniów, jacyś najbliżsi Tobie ludzie są powodem tego, dlaczego jesteś dotknięty takim czy innym nieszczęściem. I wiemy, że w tym założeniu jest dużo prawdy. W wielkiej mierze jesteśmy spadkobiercami naszych rodziców i naszych wcześniejszych przodków, w jakiejś mierze to, co oni robili, jak oni żyli, wpływa na nas. Dzisiaj przez te wszystkie badania genetyczne możemy odkryć tajniki wpływu przodków na to, w jakim my dzisiaj jesteśmy zdrowiu, w jakim jesteśmy w stanie psychicznym. Wiele z tych rzeczy wpływa na nas. I oczywiście nasze własne życie w wielkiej mierze determinuje nasz los, Nasze decyzje, nasze postępowanie, to na co poświęcamy czas, to na co nie poświęcamy czasu, w wielkiej mierze wpływa na to, gdzie się znajdujemy i dokąd zmierzamy. Ale nie zawsze, ale nie w każdym jednym przypadku, ale nie we wszystkich kwestiach. Pan Jezus patrząc na tego człowieka odrzuca ideę, że za każdym nieszczęściem kryje się osobisty grzech albo grzech Przodków. Choroba, kalectwo czy inne problemy niekoniecznie są znakiem gniewu Boga albo Jego sądu. Oczywiście w wielu przypadkach mogą być, ale nie zawsze. Jezus natomiast podkreśla fakt, że ludzkie cierpienie jest okazją do objawienia się dzieł, Boga. I na tym chciałbym się dzisiaj skupić. Patrząc na ludzkie cierpienie, na różne problemy, które spotykają nas, chciałbym wam pokazać w Ewangelii, jak Bóg wykorzystuje zło, niesprawiedliwość, cierpienie, aby objawić swoje dzieła, aby obrócić je w coś, w czym Bóg objawia swoją chwałę. Kiedy słyszymy te słowa, możemy myśleć, ale czy to zawsze będzie tak, jak w przypadku tego niewidomego? Czy Bóg zawsze objawi swą chwałę w taki sposób, że to cierpienie przestanie już być cierpieniem i zamieni się w jakąś szczęśliwość? Czy tylko w taki sposób Bóg może objawić swoją chwałę? Spojrzymy na różne przykłady z Ewangelii i zobaczymy, jak Bóg w różny sposób objawia swoją chwałę, w pośród ludzkiego cierpienia. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 13 rozdział. Ponownie czytamy tutaj o Panu Jezusie, do którego przybyli jacyś ludzie z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. To znaczy, że oni składali ofiary i w czasie składania ofiar, krwawych ofiar, Piłat, czy raczej nie własnymi rękami, ale jego żołnierze, uderzyli na nich i zabili ich na miejscu, także ich krew pomieszała się z krwią tych ofiar, które oni składali. I odpowiadając na tą wieść, Jezus rzekł do nich, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Znowu, Pan Jezus odwołuje się do powszechnego w tamtym społeczeństwie myślenia i również obecnego w naszym czasie, że jeżeli na kogoś spada takie nagłe nieszczęście, coś takiego się stanie, to z pewnością on był gorszy od innych, którym to się nie stało. O, dosięgła go Boża ręka, Boża sprawiedliwość. Spadło na niego takie straszne nieszczęście, dlatego że musiał na to sobie zasłużyć. I Pan Jezus podważa, Tą tezę. Mówi bynajmniej. Wcale nie, mówi. Wcale nie byli gorsi niż wszyscy inni. Powiadam Wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. I dalej Pan Jezus przytacza inne wydarzenie, tym razem nie spowodowane przez człowieka, ale jakbyśmy powiedzieli, nieszczęśliwy wypadek z powodu jakichś sił natury. 4. Jezus mówi: Albo czy myślicie, że owych osiemnastu, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej. Wcale nie. Lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Pan Jezus wskazuje na te dwa przypadki. I zadaję pytanie, czy uważacie, że ci ludzie, którzy w taki brutalny sposób zostali zabici, albo w tak tragiczny sposób zginęli, gdy spadła na nich wieża, czy sądzicie, że to było powodem ich szczególnego grzechu, ich szczególnej nieprawości? Istnieje takie powszechne przekonanie, że ludzie, którzy doświadczają nieszczęśliwych wypadków czy jakiegoś bolesnego cierpienia są temu winni. I tak jak powiedziałem, są przypadki, że tak jest. Biblia tego naucza. Co człowiek sieje, to i żądź będzie. W wielu przypadkach jesteśmy winni naszego cierpienia. W wielu przypadkach sami na siebie sprowadzamy Boży gniew, Boży sąd, Bożą karę, Boże karcenie, ale nie w każdym przypadku. I musimy być bardzo ostrożni, żeby na podstawie jednego przypadku budować jakąś teorię, którą rozbudowujemy na wszystkie inne przypadki. Jak to mówimy, wszystko wrzucać do jednego worka. Tego się musimy strzec. Świat jest bardzo skomplikowany. Upraszczanie zasad rządzących tym światem bardzo często prowadzi do błędów, do nadużyć, błędnych sądów. W zdecydowany sposób Pan Jezus naucza, że nieszczęścia, które przychodzą z ręki ludzkiej czy Sił natury nie są dowodem tego, iż ludzie, którzy ucierpieli, byli szczególnie grzeszni. Chrystusowa interpretacja ludzkich tragedii odbiera poczucie własnej sprawiedliwości ludziom, którzy nie ucierpieli, którym się lepiej powodzi, którzy nie są dotknięci takimi czy innymi nieszczęściami i myślą, że to jest powodem ich większej sprawiedliwości od tamtych. Widzicie, tego typu myślenie sprowadza tego typu wnioski. Jeżeli ja mam lepiej, jeżeli mi się lepiej powodzi, jeżeli ja nie choruję, jeżeli mnie nie dotyka to czy tamto, a, to znaczy, że Pan Bóg jest ze mnie zadowolony, to znaczy, że moje życie jest w porządku, to znaczy, że ja jestem tym błogosławionym. A tamci, którzy doświadczają takie rzeczy, no cóż, sami sobie na to zasłużyli. Pan Jezus burzy tego typu myślenie, ostrzegając tych wszystkich ludzi, mówiąc, jeśli się nie upamiętacie, a macie z czego się upamiętać, tak jak tamci mieli, tak samo wszyscy zginiecie. Przyjdzie na was to samo. To nie znaczy, że spadnie na was wieża, czy Piłat pomiesza waszą krew z ofiarami, które będziecie składać, ale zginiecie, tragicznie zginiecie, tak jak tamci poginęli i ich śmierć powinna być dla was ostrzeżeniem i wezwaniem i zastanowieniem się nad waszym stanem. Co gdyby na mnie spadła taka wieża? Co gdyby na mnie przyszło takie nieszczęście? Gdzie wtedy bym się znalazł? Czy się opamiętałem? A więc zobaczcie, Jezus bierze te rzeczy, bierze te wydarzenia jako co? Jako ostrzeżenia dla ludzi i mówi, widząc nieszczęścia, widząc tragedię, widząc te różne złe rzeczy, które się wydarzają, bolesne, tragiczne rzeczy, nie patrzmy na nie jako na coś, co dotyczy tam kogoś gdzieś tam, ale weźmy to i zastanówmy się nad naszym stanem. Popatrzmy na to, co się wydarzyło innym i zastanówmy się, że to może również mi się przydarzyć. I nie miejmy o sobie zbyt wysokiego mniemania, że jesteśmy lepsi od tamtych, a tamci musieli być gorsi. Nie myśmy w ten sposób. Może być tak, mówi do nich Jezus, że wy nie jesteście lepsi od tych, na których spadło to wielkie nieszczęście. Wręcz przeciwnie. Niejednokrotnie tragedie dotykają również pobożnych i sprawiedliwych i wiernych Bogu sług. Otwórzmy Ewangelię Marka, pierwszy rozdział, wiersz czternasty i piętnasty. Mowa jest o Janie Chrzcicielu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei. I głosił dobrą nowinę Boga i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Po wtrąceniu do więzienia wiernego Bogu proroka Jana Chrzciciela, który z powodu swej bezkompromisowej służby został tak potraktowany przez niesprawiedliwego króla, przychodzi Jezus i głosi dobrą nowinę Boga. Myślę, że wielu ludzi czytając to zestawienie, Jan uwięziony, Jezus głosi dobrą nowinę Boga, mogłoby zadać pytanie, jak wieść o Bogu, który dopuszcza do takich rzeczy, może być dobra. I wiecie, że jest to pytanie, które od wieków ateiści zadają chrześcijanom. Jak dobry Bóg może dopuszczać do tego, by Jego wierni ludzie, kochający Go ludzie, sprawiedliwi ludzie cierpieli i bezbożni panowali nad nimi, rządzili nimi. Wielu bezbożnym dobrze się powodzi, a wielu sprawiedliwych cierpi. Czy sprawiedliwy Bóg za tym stoi, czy Sprawiedliwy Bóg takim światem rządzi i takie wyroki wydaje? Pan Jezus właśnie w takich okolicznościach, kiedy Jan, Jego poprzednik, ten, który zwiastował Jego przyjście i torował Mu drogę, znalazł się w więzieniu, Jezus wystąpił i głosił dobrą nowinę Boga. Dobrą nowinę o dobrym Bogu i czyniąc to, Jezus zaprzeczał, popularnej wtedy jak i dziś idei, że sprawiedliwemu człowiekowi, takiemu jak Jan, zostaną oszczędzone cierpienia. Czytając psalm 91 na przykład, ten, który mieszka pod skrzydłami najwyższego, czytając ten psalm, który mówi o tym, że będzie mur i będą ludzie umierać z lewej i z prawej, będą strzały lecące, ale ciebie to nie dotknie, ale na ciebie to nie przyjdzie. Możemy mieć wrażenie, wow, to jest to, nie? Czy jest to prawda, co mówi ten psalm, czy jakaś jest to fikcja? W wielu przypadkach jest to prawda. W wielu przypadkach Bóg dokonuje takich rzeczy zachowuje ludzi, kiedy wszystko wokół się wali, i ratuje ich, i wyzwala ich. Ale czy jest to jedyna prawda? Czy nie czytacie kolejnych psalmów i wcześniejszych psalmów, w których psalmista rwie sobie włosy z głowy i mówi, jakże to jest, że zbożnemu się powodzi? a sprawiedliwy w takim pohańbieniu, w takim poniżeniu, w takim cierpieniu. Jakże to jest, że ci bezbożni rosną jak cedry Libanu, kiedy sprawiedliwi są tak pohańbieni, są w takim poniżeniu, tak cierpią. A więc musimy czytać Psalm 91 i Psalm 73 i Psalm 21 i 22 i zobaczyć wtedy pełen obraz. Owszem, Bóg ratuje sprawiedliwego ale czasami pozwala, by jego sprawiedliwy znalazł się w więzieniu. Czytamy w Dziejach Apostolskich o tym, że zamknięto do więzienia Jakuba i Kościół, jestem pewien, modlił się za niego, tak jak dalej czytamy, że modlił się o Piotra, ale czytamy, że Jakub został ścięty. A Piotr spał sobie w nocy i przyszedł anioł i spadły więzy i wyszedł z więzienia. Bramy były pozamykane, ale wszystko się pootwierało, wyszedł, i na ulicy nagle zdał sobie sprawę, że to faktycznie się dzieje On nawet sam nie wierzył, że to się dzieje Myślał, że to jakiś sen, jakaś wizja A to była rzeczywistość Wow, w tej sytuacji mówimy chwała Bogu Bóg uwielbił się w życiu Piotra A co z Jakubem, który został ścięty O którym jeden wiersz Wsadzili go do więzienia i ścięli mu głowę hmm. Dzisiaj niektórzy powiedzą no tak, to ci, co się modlili o Piotra, mieli taką wiarę, jakiej nie mieli, gdy się modlili o Jakuba. Mieli taką wiarę, że taki cud się wydarzył. Czy rzeczywiście? Czytamy, że jak Piotr przyszedł do domu, gdzie się modlili i zapukał tam, to co? Oni nie wierzyli, że to Piotr. Mówili, a to jego duch, to już pewnie już kościeli, to anioł jego. Taką mieli wiarę. Modlili się o niego, ale jak Jakuba ścięli i tutaj już był trzymany, miała być egzekucja kolejnego dnia, już nie spodziewali się, że coś tu się może zmienić. Przyjęli to, że Piotr też skinie. A jednak Bóg cudownie go wyprowadził. Dlatego, że Piotr miał większą wiarę niż Jakub może? Bardzo słabe sądy, bardzo płytkie sądy, bardzo nierozważne sądy. Idea, że sprawiedliwemu człowiekowi takiemu jak Piotr, Jakub, Jan Chrzciciel i inni zostaną oszczędzone cierpienia, jest fałszywą ideą. Tradycja mówi nam, że Piotr ostatecznie został ukrzyżowany. Tak jak zresztą Pan Jezus mu zapowiedział, przyjdzie dzień, że zaprowadzą cię tam, gdzie nie chcesz iść. Tradycja mówi nam, że Piotr, kiedy chcieli go krzyżować, powiedział, ja nie jestem godny umierać tak jak mój Pan. I poprosił, żeby go ukrzyżowali do góry nogami. Straszne cierpienie Syna Bożego stało się też udziałem jego ucznia Piotra, który wiernie mu przez całe lata służył. Nie zostało mu to oszczędzone. W 21 rozdziale Ewangelii Łukasza Pan Jezus zapowiada, mające nadejść na ludzi, a w szczególności na jego naśladowców, liczne cierpienia. Przeczytajmy od ósmego wiersza. Pan Jezus mówi do swoich uczniów: Baczcie by nie dać się zmylić, zwieść, oszukać. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, ja jestem. I czas się przybliżył, nie idźcie za nimi. Tylko na marginesie dzisiaj wielu takich jest, co tak krzyczą. Czas się przybliżył, czas się przybliżył, to już, już, już. Hmm. Pan Jezus mówi, nie idźcie za takimi, którzy tak krzyczą. Ale to tylko na marginesie. Pan Jezus mówi tak, gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się. Co? Jak to się nie lękać? Wojny, zamieszki, rozruchy, strach od razu wchodzi do ludzkiego serca. Jezus mówi, nie bójcie się, to bowiem musi się stać. To musi się stać. Bóg ma w tym swój cel, Bóg ma w tym swój zamiar. To musi się stać najpierw lecz nie zaraz, potem będzie koniec. Za każdym razem, kiedy wybucha wojna na wielką skalę, ludzie mówią, to już koniec świata, to już koniec, to już koniec. Tego typu wojenne wydarzenia niosły z sobą proroków, którzy zapowiadali rychłe przyjście pańskie. Ale Jezus mówi, jeszcze nie zaraz, nie zaraz, potem będzie koniec. Wtedy rzekł do nich, powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu. I będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy, czyli choroby, nieuleczalne choroby, zabijające setki, tysiące ludzi, i głód, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba. Widzicie, my wszystko to przekładamy na, samą, na sam koniec, nie? Nas już to nie będzie, no, tam już Kościół będzie pochwycony, no, no, my tego nie zobaczymy, ale Jezus... Mówi, to będzie długo, długo przed moim przyjściem. To jeszcze nie koniec, Jezus mówi, to początki spraw są. Czy historia nie notuje tych wszystkich rzeczy, o których tu Jezus mówi? Wojen, trzęsień ziemi, morów całych narodów, chorób, strasznych widoków, głodu? To się dzieje już od wieków. Jezus mówi dalej, lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swe i prześladować was będą. I wydawać do synagog i więzień. I wodzić was przed królów i namiestników dla mego imienia. Czy to działo się już, czy to dopiero będzie? O tym czytamy w dziejach apostolskich. To już się wtedy działo. I to działo się na przestrzeni wieków i dzisiaj się dzieje. Te wszystkie rzeczy, o których tu Jezus mówi, są czymś, co... Możemy oglądać, o czym możemy czytać i co wciąż rozgrywa się w tym świecie, w którym żyjemy. I po wymienieniu tych licznych źródeł cierpienia, zarówno z powodu niepokojów społecznych, jak i żywiołów tego świata, jak i prześladowań ludzi nienawidzących naśladowców Chrystusa, Pan Jezus szczególnie w odniesieniu do prześladowań i związanych z nimi przesłuchań, ale myślę, że nie tylko. Myślę, że w całym kontekście Jego wypowiedzi możemy wziąć Jego słowa z wiersza 13. Pan Jezus mówi, to da wam sposobność do złożenia świadectwa. To da wam sposobność do złożenia świadectwa. Innymi słowy, Jezus powiada... Kiedy przyjdą na was owe doświadczenia, kiedy będziecie świadkami czy uczestnikami tych różnych wydarzeń, oczywiście szczególnie tego, gdy będą was prześladować, wodzić przed królów i tak dalej, to nie ma dwóch zdań, to jest jakby numer jeden, ale nie tylko. Kiedy będą się działy te rzeczy, będziecie mieli możliwość złożyć o mnie świadectwo. Nie macie uciekać od kłopotów, od tragedii od prześladowań, ani spodziewać się, że Bóg wam ich oszczędzi, ale macie je dobrze wykorzystać. Macie złożyć o mnie świadectwo. Co to znaczy złożyć o mnie świadectwo? Powiedzieć coś tylko? czy żyć, jak żył Jezus, zachowywać jak zachowywał się Jezus, reagować, jak reagował Jezus, naśladować Jezusa i dać świadectwo naszym życiem, jak i naszym Słowem. W dawnych czasach ludzie wierzyli w moc alchemików, ludzi, którzy potrafili zamienić zwykłe metale w złoto. Ufający Bogu chrześcijanin jest jak prawdziwy alchemik, który poznał tajemnicę zamiany metali niesprawiedliwości i cierpienia w złoto charakteru i złoto celów Królestwa Bożego. Oto chrześcijańskie, pozytywne, aktywne podejście do niesprawiedliwości, zła i cierpienia. Totalnie odmienne od świeckich czy nawet religijnych metod, które albo nie przystają do rzeczywistości, tak jak hinduskie wyobrażenie o tym, że wszystko jest złudzeniem i że ratunkiem jest wyzwolenie się z tego złudzenia i przejście w świat jakiegoś innego istnienia, szczęśliwości, albo rozwiązania buddyjskie, medytacji i wejścia w jakieś głębokość siebie i zjednoczenie się z wszechobecnym bytem albo wszelkie inne kulty, które podobnym myśleniom uległy. To są próby różnych uników przed tragiczną rzeczywistością, w jakiej istniejemy. Rzeczywistością pełną bólu, pełną cierpienia, pełną zmagań, pełną przeciwności. Ewangelia jest bardzo realistyczna. Nie obiera jakiejś drogi na skróty, nie unika rzeczywistego problemu cierpienia, nie tworzy złudzeń czy iluzji. Współczesny człowiek, jak tylko może, próbuje uciec od rzeczywistości. Temu służą te wszystkie filmy, temu służą te wszystkie nierealistyczne rzeczy, którymi współczesny człowiek się karmi, choćby na chwilę oderwać się od tej szarej rzeczywistości, od swojego problemu, od swojego cierpienia. Gry komputerowe, te wszystkie inne zabawki, którymi ludzie się tak ekscytują i stają się takimi niewolnikami tych rzeczy, dlatego że nie potrafią stawić czoła rzeczywistości. Szukają jakiejś iluzji, szukają jakiejś łudy. Oczywiście jest w tych rzeczach jakiś element rzeczywistości, czasami są jakieś elementy pouczające i tak dalej. Ale ogromna większość to jedna wielka iluzja, to świat baśni. To próba jakiegoś złagodzenia bólu, z którym ludzie żyją. Iluż to ludzi zaczyna dzień od włączenia telewizora i do nocy coś musi lecieć, coś tam musi im się pokazywać, coś tam musi grać, żeby pomóc im oderwać się, oderwać się, oderwać się, oderwać się. Ciągle się odrywają od rzeczywistości, w której żyją, choćby na chwilę, choćby na chwilę. Ilu ludzi w próbie oderwania się od rzeczywistości sięga po alkohol, po narkotyki, różne formy, rozrywki, po to tylko, żeby później z jeszcze większym bólem zderzyć się z rzeczywistością. Natomiast Ewangelia stawia czoła rzeczywistości, stawia czoła w sposób bardzo uczciwy i prawdziwy. Jezus akceptuje fakt ludzkiego cierpienia. Jezus nie wyjaśnia go, ale też nie szuka wymówek. Gdyby podjął się wyjaśniania, to Ewangelia, zamieniłaby się w filozofię. Filozofia podejmuje się udzielenia odpowiedzi na problemy, a potem pozostawia wszystko w niezmienionym stanie. Po prostu prezentuje ludziom jakąś teorię. Jezus natomiast zmienia wszystko wokół. Nie wykłada filozofii, ale ingeruje w ludzkie życie i zajmuje się bólem i niesprawiedliwością. W jaki sposób? Przekształca je w coś wyższego. Pokazuje nam, że ból, i te cierpienia, i te nieszczęścia, i te niesprawiedliwości mogą stać się okazją, w których my złożymy o nim świadectwo, i Bóg dokona swoich dzieł. Bóg będzie w tym uwielbiony. Dobra nowina to nie tylko dobre poglądy, ale Rzeczywiste, trwałe zmiany w życiu tych, którzy wierzą tej nowinie i przyjmują tego, który jest treścią tej dobrej wieści. Niestety dla wielu ludzi dzisiaj w kościołach dobra nowina stała się piękną filozofią, stała się dobrą nowiną, o której można śpiewać w czasie świąt Bożego Narodzenia, w pięknych, ckliwych kolędach. Ale dobra nowina to zwycięstwo nad grzechem i wytyczenie nowej drogi życia poprzez rzeczywistość, w której żyjemy, rzeczywistość cierpienia. Kiedy zwracamy się do Ewangelii, odkrywamy, że piękno wyłania się z czegoś brzydkiego. Odkrywamy zasadę obracania bolesnych, przykrych zdarzeń w świadectwa Bożej miłości i Jego łaski. Pomyślmy o Panu Jezusie, który zaraz po swoim chrzcie, pełen Ducha Świętego, udaje się na pustynię, aby co? Tam na pustyni w słonku się grzać? Leżeć sobie między palmami przy jakiejś oazie? Nie. Idzie tam, aby przez czterdzieści dni i nocy nic nie jeść i być kuszonym przez diabła. Wyobraźcie sobie, 40 dni bez jedzenia na pustyni, w wygodnym fotelu w domu byłoby ciężko, nie? A na pustyni, gdzie w nocy temperatura spada, gdzie w dzień słońce pali, 40 dni kuszony przez diabła. Przechodzi straszliwą opresję, pokusy, ale czytamy, że po tych 40 dniach Jezus wychodzi z pustyni w mocy Ducha Świętego. Udaje się tam pełen Ducha Świętego, a wraca pełen mocy Ducha Świętego. Szatańskim zamysłem kuszenia Jezusa było osłabienie Go i złamanie Go, ale okazało się, że ten czas doświadczeń w pokuszeniach nie złamał Go, ale Go umocnił w Bogu. Pełnia ducha zaczęła manifestować się w Bożej mocy. Jezus wykorzystał cierpienie w pokuszeniach do osiągnięcia wyższego celu i do realizacji Bożych planów. Wykorzystał zło, aby przygotować się do niszczenia zła. Prosto z pustyni Jezus udał się do małej synagogi w swoim rodzinnym mieście Nazarecie, żeby tam Ogłosić dobrą nowinę Duch Pana nade mną Namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę Posłał mnie, abym głosił więźniom uwolnienie I niewidomym przejrzenie Abym wziętych do niewoli wypuścił na wolność I ogłosił rok miłosierdzia Pana I wiemy, że to nie były tylko słowa Ale Jezus to czynił Jezus w licznych dziełach mocy Bożej dowodził prawdziwości tego poselstwa. Jednak faryzeusze i uczeni w piśmie, ludzie religijni, ludzie już z ustalonymi swoimi filozoficznymi koncepcjami nie mogli ogarnąć tego, co Jezus czynił i jak nauczał. I próbowali się do czegokolwiek przyczepić, do czego tylko mogli. Narzekali, że pozostaje w bliskiej komitywie z grzesznikami, celnikami, że z nimi jada poddawali wątpliwość Jego charakter, mówiąc, że skoro z takimi się zadaje, to sam musi być taki. A Jezus obraca ich krytykę w niedoścignione opowieści o zaginionej owcy, zagubionej monecie, o synu marnotrawnym. Kiedy oni atakują Go, kiedy oni Go szkalują, Jezus obraca ich krytykę w objawienie Bożego serca. Jezus składa świadectwo o dobroci i miłości Boga. Faryzeusze stawiali mu zarzuty, żeby go zdyskredytować i oczernić, a on obraca ich krytykę w objawienie Bożego serca. Przywódcy religijni wypowiadali różne insynuacje, aby obedrzeć Jezusa z Jego dobrego imienia, a on wykorzystał je, aby ubogacić nasze pojmowanie Boga. Jezus nie odpierał krytyki, obracał ją w okazję do złożenia świadectwa o dobroci i wspaniałości Boga. Przeanalizujmy te spotkania Jezusa z tymi oszczercami i reakcje Jezusa. Kiedy Jan Chrzciciel został wtrącony do więzienia i zmagał się z wątpliwościami i w końcu przysłał do Jezusa swoich posłańców, aby zadać go dręczące pytanie, czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy kogoś innego, mamy wyczekiwać. Jezus powiedział posłańcom Jana co? Tak, to jestem ja. I wyłożył, nie, nie. Jezus powiedział, niewidomi odzyskują wzrok, spraliżowani chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, Umarli wstają do życia, a ubogim głoszona jest dobra nowina. Zauważcie, że argumenty Jezusa nie opierały się na jakiejś filozoficznej treści, ale opierały się na uzdrowionych ciałach i uzdrowionych duszach ludzi. Jezus darzył życiem, więc mógł twierdzić, że jest panem życia. I pamiętamy, że to wyjaśnienie pojawiło się właśnie w wyniku bolesnego zwątpienia bliskiego przyjaciela Jezusa. Pewnego dnia własna matka i krewni Jezusa przyszli, żeby go zabrać, ponieważ sądzili, że stracił rozum, że oszalał. Wiecie, człowiek może wiele znieść, jeśli cieszy się wsparciem i zrozumieniem w swoim własnym domu. Ale kiedy nasi najbliżsi nas nie rozumieją, kiedy patrzą na nas krzywo, kiedy witają nas ozięble podejrzliwie, to głęboko rani i zniechęca. Kiedy Jezus usłyszał, że Jego bracia i matka nie chcą, że, że Go nie rozumieją i że chcą Go zabrać i sądzą, że spostradał zmysły, co zrobił Jezus? Zaczął się bronić, zaczął się tłumaczyć, że wcale nie postradał zmysłu, wyszedł do nich i tłumaczył im? Nie. Jezus wskazał na grupę siedzącą wokół siebie i powiedział oto moja matka, i moi bracia. Kto bowiem czyni wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Zobaczcie, w momencie takiego kryzysu zaufania najbliższych krewnych, Jezus ogłasza braterstwo oparte nie na więzach krwi, ale na wykonywaniu woli Boga. Wykorzystuje to niezrozumienie i frustracja swojej ziemskiej rodziny, aby przedstawić koncepcję Bożej rodziny, rodziny z Bogiem, jako ojcem i ludźmi, którzy wykonują wolę Boga jako Jego dziećmi. Jezus ogłasza to w chwili, gdy posądza się Go o szaleństwo. Ogłasza braterstwo, które ma leczyć prawdziwe szaleństwo, wąskiego patrzenia na rasę, na kolor skóry, na konflikty narodowe, plemienne czy klanowe. Jezus mówi o rodzinie, o tych, którzy są braćmi i siostrami, którzy pełnią wolę swojego Ojca w niebie. Jezus obraca przykre podejrzenie ze strony swojej rodziny w objawienie i świadectwo dotyczące Bożej rodziny. Przed swoją męką Pan Jezus wziął swoich najbliższych uczniów i udał się z nimi na górę przemienienia, gdzie rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem o swojej śmierci, która miała nastąpić w Jerozolimie. Tematem ich rozmowy było haniebne ukrzyżowanie i związane z nim cierpienia. W takim klimacie czytamy, że Jezus nagle zaczął jaśnieć jakimś nieziemskim blaskiem. Został przed nimi przemieniony. Oto życie zaczyna jaśnieć, w obliczu wielkiego cierpienia i haniebnej śmierci. Uczniowie sprzeczali się, kto z nich jest największy. Próbowali zabłysnąć poprzez wysuwanie roszczeń i wolbrzymianie swoich zasług. Jezus zabiera ich na górę przemienienia i pozwala im zobaczyć, że żadne życie nie lśni, dopóki nie stanie w cieniu krzyża. Jezus ukazał im, że życie może lśnić tylko dzięki poświęceniu. Jeśli stracą swoje życie, wtedy je odnajdą. Tak jak On gotów był oddać swoje życie w drodze do swojej wiecznej chwały i do swojego wiecznego wywyższenia. Kiedy później Jezus otwarcie zapowiada swoim uczniom nadchodzące odrzucenie Go, mające przyjść na Niego cierpienie, hańbę, śmierć, Miłujący go gorliwy Piotr Próbuje go zatrzymać Zanegować Boży Plan Coś takiego nie może na Ciebie przyjść Ale co Pan Jezus odpowiada Piotrowi? Że jest dla niego zgorszeniem Nie myśli po Bożemu Ale myśli po ludzku Staje się emisariuszem szatana Cóż złego Piotr chciał? Piotr chciał, żeby jego Pana nie dotknęło cierpienie, żeby jego Pan nie musiał przechodzić przez taką hańbę, przez takie odrzucenie, przez taką śmierć. A Jezus mówi, to co myślisz jest diabelskie. Jesteś mi zgorszeniem. Nie myślisz o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. I to jest, jest nasz wielki problem, bracia, siostry. Tak długo jak myślimy po ludzku, tak długo jak kierujemy się naszą ludzką logiką, filozofią, która jest powszechna w tym świecie, Zmagamy się z cierpieniem, z hańbą, z śmiercią. To jest nie do, nie do przejścia. Żeby te rzeczy przyjąć i żeby w nich oglądać chwałę Boga, musi nastąpić głęboka zmiana naszego myślenia. Musimy totalnie być przemienieni w naszych umysłach. Musimy stać się myśli Chrystusowej, który nie bacząc na hańbę, dobrowolnie poszedł na krzyż gdyż zmierzał do chwały i patrzył na owoc swojego cierpienia, patrzył na owoc swojej śmierci, patrzył na to, jak złoży świadectwo o miłości Boga, umierając za nas. Tego nam brak, bracia, siostry, w naszym naturalnym położeniu. Tego może dokonać tylko Bóg, kiedy wpatrujemy się i poznajemy naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy wsłuchujemy się uważnie w Jego słowa, kiedy śledzimy Jego zachowanie w tych różnych sytuacjach, jak On obracał to wszystko ku chwale Boga, jak z tego wszystkiego czynił dzieła Boże, jak w tym wszystkim składał świadectwo o Bogu. Naszym problemem jest to, że my chcemy zachować nasze życie na tej ziemi. Naszym problemem jest, że my chcemy uniknąć cierpienia i chcemy wejść do chwały. Ale czy to jest droga Jezusa? Musimy zadać sobie pytanie, czy, czy mając taką koncepcję prawdziwie naśladujemy Jezusa? Kiedy Pan Jezus mówi do swoich uczniów o swojej śmierci, czytamy kilka wierszy dalej, że o czym oni mówią. Kto z nich jest największy w królestwie? Kiedy Jezus ich przygotowuje na swoją śmierć, o czym oni myślą? O tym, kto z nich będzie najwyżej w tym królestwie, które później nastąpi. Jakże to musiało dotknąć serca Jezusa? Jednak Jezus nawet to obraca w zadziwiające nauczanie, że największy, ma być sługą wszystkich. W końcu, gdy Pan Jezus sam zawisł na krzyżu i znajdował się w strasznym cierpieniu, ktoś próbował mu podać ówczesny środek uśmierzający ból, gąbkę namoczoną octem. Ale Jezus czytamy, że skosztował i odmówił. Nie przyjął tego środka uśmierzającego ból. Nie szukał łatwiejszej, przyjemniejszej, łagodniejszej drogi, ale obrał trudną drogę posłuszeństwa doskonałej woli Ojca. W cierpieniu i odrzuceniu Jezus dokonywał zbawienia ludzkości od wiecznego cierpienia i składał świadectwo o miłości Boga. Miłość Boga zmienia największą niesprawiedliwość i niewymowne cierpienie w najwspanialsze, najcudowniejsze, najchwalebniejsze dzieło zbawienia. Na krzyżu dokonała się największa niesprawiedliwość, a Jezus obrócił ją w uzdrowienie ludzi z niesprawiedliwości i z grzechu. Tam człowiek pokazał się z najgorszej strony, ale też tam Jezus objawił Boga z jego najlepszej strony. Najciemniejsza godzina w historii jest najjaśniejszą godziną. Jeśli tylko mamy umysł Chrystusowy, żeby to dostrzec. I na koniec fragment, który mówi do nas. Można powiedzieć takie kazanie i zakończyć podziwem i uwielbieniem dla naszego Pana. Jezus jest godzien chwały za to, co uczynił, za to, jaką drogą On przeszedł, jaką drogę nam wskazał. Ale Jezus nigdy w ten sposób nas nie nauczał, że tylko wskazywał nam na ideały i prawdę, ale zawsze mówił, co my musimy z tym zrobić. I kiedy my czytamy Boże Słowo, nigdy nie możemy zatrzymać się nad samą prawdą i nad samym ideałem, ale musimy pójść dalej. Musimy zawsze dać sobie pytanie, czego Ty, Boże, ode mnie oczekujesz? Przeczytajmy tylko z Ewangelii Mateusza z 10 rozdziału. Posłuchajmy, co Pan Jezus mówi do nas w kontekście tego, jaką drogą On przeszedł. Od 24 wiersza. Nie jest uczeń, Nadmistrza. Nie myśl, że będziesz lepszy niż Jezus, że będziesz nadmistrza. Nie. Nie jest uczeń nadmistrza ani sługa nad swego Pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego Pana. Jeśli gospodarza nazwali Belzebubem, tym bardziej Jego domowników. Jeśli jemu złożyczyli, jeśli jego oczerniali, jeśli jego atakowali, czy my sądzimy, że będzie inaczej z nami? Prze to nie bójcie się ich. Nie bójcie się ich, albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Co wam mówię w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia. Co słyszycie na ucho, głoście na dachach. I nie bójcie się, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. To znaczy kogo? Kogo mamy się bać? Boga. To Bóg może zabić i duszę, i ciało w piekle. Boga się mamy bać.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 i ja wyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi I ja się zaprę przed moim Ojcem, który jest w niebie Widzicie, czego od nas Jezus oczekuje? Tego, że będziemy ufać, że jesteśmy w Bożych rękach Że Bóg nas zna, że ma nawet włosy na naszej głowie policzone. Nic nam się nie stanie, czego Bóg nie dopuści, żeby się stało Naszym zadaniem jest co? Złożyć świadectwo o Jezusie To jest nasze zadanie nie bać się ludzi, nie bać się ich gruźb, nie bać się tego, co nam mogą zrobić, nie bać się nie bać się, ale składać świadectwo, być jego świadkami. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Przecież On jest z księciem pokoju. Wielu ludzi tylko mówi pokój, pokój, pokój, pokój. Tak, jest pokój z Bogiem, jest pokój w sercu, ale na świecie miecz. Nienawiść Przeciwności. Przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córką, i córkę z jej matką, i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka, jego domownicy. Teraz uważajmy. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Jeszcze tutaj brakuje zdania, które powinno tu być, ale niestety w greckich manuskryptach je wytarli i dlatego go nie ma w naszych przekładach, ale w innych manuskryptach jest. Kto miłuje swoją żonę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci swoje życie dla mnie, znajdzie je. Powstańmy do modlitwy. Panie, prosimy, byś zmienił nasze myślenie, jakże ten świat mówi innym językiem, Jakże zupełnie odmienne podejście, jakże zupełnie odmienne filozofie, jakże różnorakie ludzkie próby, by albo zaprzeczyć rzeczywistości, albo uciec od tej rzeczywistości, albo wszelkimi sposobami szukać zmiany tej rzeczywistości, nie bacząc na kolejne problemy, które te nasze zmiany powodują. Panie, modlimy się, byś pomógł nam uchwycić i pojąć i poddać się prawdzie Ewangelii, która nie obiecuje nam uniknięcia cierpienia i zmagania i bólu i problemów, ale która mówi o tym, że to będzie naszym udziałem, że będziemy tego świadkami, że będziemy tego uczestnikami i wzywa nas i uzdalnia nas do tego, byśmy w pośród tych Trudnych doświadczeń, trudnych zmagań. Uwielbili Ciebie. Złożyli o Tobie świadectwo. I oglądali Twoją, Panie, przemianę. Czasami wyrywasz nas z tych doświadczeń. Czasami cudownie leczysz. Czasami czynisz to, czego wszyscy oczekujemy. Czasami jednak prowadzisz nas inną drogą. Nie tak, jakbyśmy chcieli, tak jak Piotr musiał iść tam, gdzie nie chciał i musiał zginąć w sposób, w jaki nie życzył sobie. Panie, modlę się, byśmy umieli zaufać Tobie, abyśmy byli gorliwi i wytrwali w modlitwie, składając wszelkie troski, wszelkie kłopoty nasze i ludzi wokół nas na Ciebie, byli gotowi, by w pośród tych wszystkich rzeczy upatrywać. Naszej roli jako tych, którzy mają czynić Twoje dzieła i składać o Tobie świadectwo. Strzeż nas przed iluzją, przed ucieczką, przed rzeczywistością. Strzeż nas przed ludzkimi drogami. Daj nam łaskę obrać Twoją drogę. Nie myśleć po ludzku, ale myśleć po Bożemu. Prosimy o Twą przemianę naszych umysłów, przemianę naszych serc, odwagę, w Twoim świętym imieniu, Panie Jezu. Amen.